Co? Nie wiem. Browar, krowa. Ale gdzieś mi za... Ten bideś jest średniawka, nie. Nie, nie ja następny będzie przystępny. <laughs> Może. Ten jest jeszcze bardziej nieprzystępny, nie? Weź go. Chuj, nie, nikt go nie weźmy nie spierdolę go. Zaraz W stresowych na nadłoku Jestem jak statek zadokowany w bloku Od półtora roku Nikogo na widoku Tylko dźwięki hip-hopu Na dziewiątym piętrze bloku Tak między nami Sam na sam z płytami Nikt mi nie da tego Co to właśnie na mi. Badam grunt pod stopami Gdzie mi kurwa z butami To jak końca szeptu Słyszane za uszami Wciąż sami Jak palec co dobrze nie wróży jak ósmy pasażer podróży milionami Na przestrzeni, ziemi rozciani Obcują tu obcy, wyobcowani ludzie Co to ma być? Pytam, co to ma znaczyć? Tego drogą nie można wybaczyć Niestety, wszystko ma swe priorytety Wiza, Vis visziami od pokoju do planety Panie i panowie są tacy, co stają na głowie Tak, jakby wszyscy byli w słowie Do czasu, a sobie jeden z drugim słowi. Ja co? oni wszyscy są małostakowi A rzygać się chce, ten to to wie, kurwa, życie obskurne, jak gołębim głównym. Bulwar zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą Prócz nie ma ze mną nikogo Nie mam nie da nikogo Nie ma ze mną nikogo Nie ma ze mną nikogo Powietrzu, rzucaj na kenem, gdy nam się z problemem Pokój dla tych, co w pokoju, Są sam, sam na sam, sam, sam. Wiem, że czasem trudno być ci supermanem spłaczany pod ciśnieniem stres jest działań terenem Znam jak ty te noce nieprzespane by nad danym zawikłane Kwestie podejść z nowym planem jak staranem Znam to, mam te same myśli skołatane Znam to jest i znane, uczucie z tym związane Co jest grane, marzenia niewypowiadane Zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę Przekonanie, po którym wcześniej się nie wstanie Ej, co jest grane? aha, czasem głupie pytanie Bakanie, popadanie w manie diametralnie niż to na ekranie Walka o przetrwanie i kombinowanie Prowadza mnie w stan, gdzie zdecydowanie Za dużo sytuacji, które szybko nużą Za dużo ruchów, które niczemu nie służą Dużo, za dużo akcji, które wszystko burzą Które źle wróżą, tak jak cisza przed burzą I łżą jak psy, pierdą z trzy po trzy. Dzień, dzień, ten sens i śni Witam Cię dniu z fotela z wnętrzy, M3 Witam Cię dniu niewdzięczny. Tu, po tej drugiej, złej stronie tęczy Witam bez kwiatów Na ręczy, bez zastrzeżeń Dzień, który przede mną piętrzy Jeszcze większy dzień nad światem wewnętrznym Witam, choć z dnia na dzień Bardziej niezręczny Jest ten żeges, nikt mnie nie wyręczy Wiesz, jak męczy, myśl stanie rzeczy Wiesz, jak jest gdy czyjś, czy, czy im słowom przeczy Wiesz, jak Leczyć, lecz to kaleczy, pracę dekadę jak dwa ostrza Na razie walczę i na jara nie warczę Chcesz też, wiesz, ja dostarczyć ci tarcze Może nie wystarczy, ale będę dużo z Ciebie, nie mam mnie dla nikogo Nie mam mnie dla nikogo My mnie też... Pragnę teraz pozy powyzywać wszystkich od kurwy synów, nie Co ja chciałbym teraz wszystkich wyzwać od kurwy synów, A to się robi tak, nie Jakbyście nie wiedzieli jak to się robi, nie to się robi tak, nie wam no, pokaże, byście się nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili pokażę się mylili Nie czekaj ani chwili dłużej Życie to nie zawsze droga, na niej róże Duże pf raz na dole, raz na górze I potrafię słodko-kwaśny być jak Czyli gdy się wkurzę, to nie do wiary To czary-mary, słyszę w oddali To surrealizm jak Salvador Dali e, m tak jak Molder i Za was czońca spali Tym co się odwrócili PFK nie są mili jak mili w Anili Czyli zapraszam syny Na me narodziny, to nowi z Wykopaliska Mejska Mieliny są nowiny, Z Wykopaliska Mejska Mieliny M, A, G, I, K, O, skurwy skurwysyny są nowiny, Z Wykopaliska Mejska Mieliny, co za licho M, A, -G I, K jest już, to była pierwsza zwrotka, A jak będzie następny bit, to będzie następne dwie Będą. Albo może od początku sobie to zarobić. I czekaj, nawet jeśli wszyscy już siebie zwątpili, pokażę się mylili. Nie czekaj ani chwili, dłużej to nie zawsze droga, na niej róże, duże, duże pf raz na dole, raz na duże i potrafię słodko-kaśny być jak czyli gdzieś się wkurze. to nie do wiary to czary-mary, słyszę w oddali to surrealizm jak Salvador Dali, m -A -G -I tak jak Molder i skali za was jointa spali tym, co się odwrócili PFK, niech są mili jak mili wanili, liczyli zapraszam syny na me narodziny, to nowiny Zwykopaliska, mejska, mieliny, są nowiny Zwykopaliska, mejska, mieliny m a -G -I -K o Skurwy, syny są nowiny. z wykopaliska mieliny Co za licho? M-A-G-I-K-I-S. I życie to teatrzyk. Nikt się nie ogląda, każdy patrzy. Jak zdobyć główną rolę? Najlepiej raz patrzy i pierdolę wolę. Być otwarty, odkryty na stole. Karty chcieli mnie pogrzebać. Oho, wolne żarty, żarty. Czy zajmujesz się biznesem? Czy hip-hopem? Tu i tu łapią okazję. Podróżując autostopem i pochopne opinie. Egzotyczne jak minie. Spójrzmy w prawdzie, wyczystego. Nikt się nie wywinie. Skurwy, nie, Ej, uważaj, kiedy znajdę jeszcze na mnie nie będzie, bum, bum? Czy słyszysz ten tum? Gra em, magika Znów robisz mum Nie jak huragan A wbrew zasadom, wbrew fizyki, prawom ruszam się w A więc widzicie prawo z syny. Z wykopaliskami z MAGIKA, oka, skórwy syny są nowiny, z wykopaliska mieliny co za licho. MAGIKA jest, już wyrok wydali, wyrok wykonali, żywcem pogrzewali, mnie wali na fali, stwór co? Kwiny to nowiny, czyżby zgrzedły waminy, miny dźwięki maszyny z powrotem na szyny, MAGIKa, powoli na wyżyny I przypomnę wam styl, w którym jestem jedyny. Raz, dwa, trzy, no i wy skórwy syny, brak tematu. Podziały ponad porozumieniem, tak czy tak. Miło było dla was wszystkich być natnieniem, bo za te wszystkie lata tu jest rekompensata. Znów jestem skory, zbijęc skory jak na automatach. A dlaczego znowu upa mu superego. ego? Nie pytaj tego na nikt, nikt, bo nikt nie wie tego, że mam coś czego nie masz ty, a to coś wspaniałego. I szukaj tego czegoś w moich tekstach zawartego. To kwestia szczerości, nie żaden wybór. Ja, M, A, G i K, Excalibur i nowiny. Z wykopaliska myj z kamieniny, oka, kurwy syny są nowiny. Z wykopaliska mej z co za licho, jest, są nowiny. Z wykopaliska mej z kamieniny, oka, kurwy są nowiny. Z wykopaliska z co za licho, magika jest, już, już, już, już.